Ja biorę numer, wybierz na yy, Dzień dobry, ja się chciałem dowiedzieć jaki jest numer kierunkowy do Krakowa. To 12 12. 12.